Cześć Wam, tu Alan Watt i słuchacie Cutting Through the Matrix, 29 stycznia 2017. Czasami zastanawiam się, czy nie jestem w jakimś zakrzywieniu czasoprzestrzeni, dają nam te powtarzające się tematy równoległych wszechświatów w filmach science fiction i podobnie. I czasami myślę, że obudziłem się w jednym, szczególnie bo nie oglądam telewizji. Bo jeżeli muszę wejść nawet na internet i popatrzę na to, co się dzieje w, dziedzin w dziedzinie polityki na przykład, to czuję się, jakbym oglądał kreskówki. I myślę, co się stało z ludźmi, co na litość boską się stało z ludźmi. Teraz ja, teraz ja przegapiłem tu całą erę z Beaves i Barhead, czy jak tam ten program się nazywał, i całe przeklinanie i bluźnienie, kiedy wzmacniali i wzmacniali takie zachowanie, aż cała generacja zaczęła przeklinać i bluźnić i dyskutować o swoich narządach seksualnych i tak podczas normalnych rozmów. Przegapiłem tą erę, a jednak czasami widzimy to samo w tak zwanych media alternatywnych. Tak jakby byłoby to awangardowe i bardzo szykowne. Wiecie, jest bardzo szykowne. Wiecie, to jest awangardowe, awangarda postępu szyku. Tak jak jakiś występ mody. Chodzi mi o... Ile nowości można dokonać używając tego samego materiału? Pytam Was, a jednak to jest tak jak jakaś rewia mody, gdzie ostatecznie macie coś w wielkości chusteczki i kosztuje to tysiące dolarów. Robi się absurdalne. I To samo dotyczy się ludzi, którzy starają się nawzajem... Przewyższyć w swoim smrodzie ograniczonego słownictwa. I ludzie, którzy tego słuchają, nie zdają sobie sprawy, sprawy, że wszystko, co jest dla nich dostępne, zostało uzbrojone. Mówiłem o tym w kółko przez lata. Wasze media są kompletnie uzbrojone. Wasze filmy są uzbrojone po to, żeby was znieść niżej i niżej i niżej. I działa to bardzo dobrze, o ile dobrze widzę. Dobrym przykładem są dosłownie Niesamowite reality shows, które teraz mamy. Nie chodzi mi o programy telewizyjne. Mam na myśli politykę. To niekończące się reality show, gdzie nie dają wam żadnych faktów, tylko jakieś mecze sloganów między ludźmi, którzy nienawidzą siebie i znoszą się do najniższego poziomu obrazy i prostactwa. Co oznacza, że wygrali jakikolwiek argument, który myślą, że zaczęli. To absolutne szaleństwo, szaleństwo. I to nie dzieje się przez przypadek. Jeżeli nadal wierzycie, że macie kontrolę nad swoim życiem i kierujecie jego przyszłością, życzę wam powodzenia. Żyjecie w równoległym wszechświecie, bo na pewno nie w tym. Ten świat tutaj jest najbardziej kontrolowanym niż kiedykolwiek wymyślono. Jesteście e aktualizowani cały czas jak programy komputerowe, jak się zachowywać, co myśleć, nawet w co wierzyć. I mówiłem Wam przedtem, że jeżeli myślecie, jeżeli naprawdę myślicie, że jedna rządząca elita, elita tego świata która decyduje, kogo wybrać jako grupę frontową w danym okresie, żeby im odpowiadało, żeby odpowiadało tej rządzącej elicie, nie żeby odpowiadało ludziom. Jeżeli naprawdę wierzycie, że ci, którzy dostaną się na pozycję, wszystko wam zreperują, wiecie, tak jak Clint Eastwood, który wjeżdża do miasteczka i wszystko czyści dla was, wy tylko macie siedzieć i trząść się po i podobnie, i on wszystko załatwi. Co za komedia, jaka dziecinna fantazja. My żyjemy pod niesamowitą kontrolą. Rozumiecie, w handlu, w dużym międzynarodowym handlu, gdzie duże międzynarodowe korporacje dosłownie są nowymi władcami fedualnymi, Prezesi są nowymi władcami fedualnymi, tak jak nam mówił w latach 60 już wtedy kontrolowali światem i nadal tak się dzieje dzisiaj, oni kontrolują co będą was uczyć, i jaką tak zwaną edukacją będą prali wam mózg i oni decydują także o różnych organizacjach, które stworzą właściwego rodzaju liderów społecznych, którzy będą zarządzać wami i wy nie głosujecie na tych liderów społecznych, a mamy ich wszędzie o różnych imieniach, żeby zarządzać każdą częścią waszego życia od narodzin do śmierci. Wszystko w imieniu korporacji międzynarodowych. I nieważne, czy myślicie, że jesteście lewicą czy prawicą, to jeden wielki kawał. Zawsze mówiłem, że zauwa żeby zauważyć, co jest z przodu ptaka, tarcza, żeby ukryć, co stoi za nią. Jedyne, co widzicie, to prawe i lewe skrzydło, z czego składa się ciało, co? i jest schowane za tarczą, tak żebyście nie widzieli. Nie macie prawa wiedzieć, ale tak jak mówię, dla mnie jest to niesamowite, te powiększenie systemu kompletnej kontroli, jest to zdumiewa zdumiewające, bieżące do dnia dzisiejszego i cała przyszłość jest zaplanowana dla tych, którzy jeszcze się nie kapnęli. Nadal myślą, że Clint Eastwood ich uratuje. Nie, tak nie będzie. Clint Eastwood przyjechał i odjechał wiele razy, a plan się toczy. Ten sam plan się toczy i powodem, dla którego jedna partia, która przyjmuje władzę zamiast drugiej, jest, że władcy świata, ci, którzy są jego właścicielami, zadecydowali, że dostaną to, co oni chcą, o wiele szybciej i wydajnie z tą partią niż z poprzednią skorumpowaną bandą. I tak, ja mówiłem, I tak jak mówiłem, w demokracji nie głosujecie na nowych ludzi, głosujecie, żeby pozbyć się poprzednich skorumpowanych ludzi. Na tym polega. Jeżeli pożyjecie wystarczająco długo, to zauważycie kontrola, kontrola, kontrola, kontrola, kontrola, kontrola od narodzin do śmierci. Przerobiłem na ten temat wiele materiału przez tyle lat, który został wykorzystany przez wielu ludzi i autorów, którzy nigdy nie wspomnieli mojego imienia. Taka propos. I mówiłem, że nie zdajecie sobie sprawy po prostu nie zdajecie sobie sprawy, że świat jest zarządzany jak duży plan biznesowy i z dzisiejszą technologią i z niesamowitym opodatkowaniem ludzi, które. Następnie są używane, żeby wyszkolić profesorów i specjalistów w zachowaniu człowieka, żeby badali nas, żeby mogli kontrolować nas jeszcze lepiej. To jest niesamowite koszmar aktualnie, jacy są precyzyjni. I z technologią, więc dam Wam przykład technologii. Ile ludzi widziało film z Robin Williams pod tytułem The Cutter, gdzie on jest... Kiedy ludzie umierali ją w tej przyszłości, jaką pokazują, ludzie mają chipa w mózgu, który nagrywa wszystko, co widzą i słyszą w czasie życia i on ma pozwolenie, żeby... Oglądą, oglądnąć danego człowieka życie i edytować wszystkie nieprzyjemne zdarzenia, tak żeby mogli pokazać dobre części podczas pogrzebu. To jest pomysł, który stoi za filmem, żeby wszystkich was przygotować na przyszłość oczywiście. Wszystko jest pro programowaniem predykcyjnym, ale nie potrzebujecie żadnego implantu, bo wszyscy macie telefony komórkowe. I ten telefon nie jest tylko Waszym najlepszym przyjacielem. Ludzie panikują, kiedy go zgubią lub zepsują. Jest cała masa nowych nazw psychiatrycznych i zaburzeń, które wymyślili do czynienia z telefonem komórkowym. I całe statystyki, które wychodzą, bo jesteśmy badani i badani i badani, że upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. I, i najwyraźniej działa y, bardzo dobrze, skoro y, ludzie sprawdzają swój telefon ponad 70 razy dziennie, żeby zobaczyć, czy ktoś przetekstował do nich. Nikt, y, nikt nie rozmawia ze sobą. Lata temu zastanawiałem się, czy ten cały pomysł e y, emailowania ludzi wyjdzie im, bo myślałem, że zajęło tyle czasu, że, ale w końcu możemy rozmawiać z ludźmi z całego świata przez telefon. I z pewnością rozmowa um, przez and, telefon jest bardziej precyzyjna. To jest rozmowa w obie strony i myślę, że, że w naturze jest bardzo ważne, żeby słyszeć ludzki głos, ale już tak nie jest. Wszyscy do siebie tekstują. Nawet ci, którzy siedzą przy tym samym stole, nawet, nawet w tym samym domu, Teraz słuchałem program w radiu poprzedniego dnia, gdzie omawiali zaburzenia, jakie technologia wprowadza i oczywiście badają nas, żeby wynaleźć sposoby, w jakie możemy poradzić sobie z tymi wszystkimi zaburzeniami, bo nie ma szans na to, że dostaniecie więcej praw, żeby robić co chcecie robić w swoim życiu i mieć więcej kontroli nad swoim życiem. Ten gadżet, który macie, jakikolwiek gadżetem jest, komunikuje się i jest tam, żeby kontrolować więcej i więcej waszego życia i żeby udostępnić więcej danych dla ekspertów, którzy was badają. I będę o tym mówił do pewnego stopnia dziś wieczorem, ale... Podczas tej audycji radiowej osoba powiedziała, że we własnym domu dwie bratanice odwiedzały. Jedna była na górze i jedna na dole. One nie wołają siebie, jeżeli coś potrzebują lub jeżeli stało się coś ważnego. One tekstują. Teraz mamy generację, która prawie urodziła się z komórką w ręku. Nie umieją z ludźmi bezpośrednio rozmawiać. Faktycznie nawet nie umieją patrzeć sobie w oczy. To następne zaburzenie. Kiedyś było objawem autyzmu. Dziś jest dosyć, dosyć powszechne. Czy możecie sobie wyobrazić być w domu z tymi dwojga, kiedy wybucha, kiedy wybucha pożar na dole i pierwszą rzeczą jaka się spala to komórka? Czy bratanica wybiega z domu i zostawia siostrę na górze, nieświadomą, co się dzieje, żeby się spaliła? Bo ona nigdy w swoim życiu nikogo tak nie zawołała, żeby się z kimś porozumieć. Nie żartuję. To jest czymś, co jeżeli jeszcze się nie stało, to się stanie i kiedyś będzie dosyć zwyczajne. Bo nie zachowują się naturalnie. Naturalne zachowanie, tak jak rozmawianie z ludźmi, zostało wyrzucone przez okno. Widzicie, rozmowa, jeżeli po prostu rozmawiacie z kimś, szczególnie kiedy stoicie blisko siebie, jest dosyć prywatna, przynajmniej była kiedyś. Teraz nie można temu ufać, bo ludzie noszą telefony komórkowe ze sobą i nie wiadomo, co z nimi robią, ale... System, w którym teraz żyjecie, świat, w którym żyjecie, gdzie mistrzowie kontrolują i chcą wszystko wiedzieć o swoim bydle i wy, taka a propos, jesteście częścią bydła, jesteście uprawiani, jak to Charles Ford powiedział. Chcą wszystko wiedzieć o was i tu mamy ludzi, którzy dosłownie tekstują do siebie na komórkach kiedy siedzą naprzeciwko siebie przy stole lub w następnym pokoju lub podobnie. Tak, żeby te wszystkie agencje miały kompletny dostęp do wszystkiego na żywo. Kompletna kronika Was, także nawet nie potrzebujecie cipa w mózgu, robicie wszystko za nich. I wytrenowali Was, żebyście nie rozmawiali ze sobą, a tekstowali. Tak, żeby oni mieli dostęp do informacji. Niesamowite, szczerze niesamowite. Niesamowite. Wspominałem wcześniej, jak Brzeżyński z Komisji Trójstronnej i CFR, prywatne organizacje, które zarządzają światem w imieniu panów nad nimi, powiedział w swojej książce pomiędzy dwoma wiekami, napisaną w latach 70., że ludzie, nie będą potrafili ostatecznie rozum rozumować i wnioskować samych za siebie, że będą oczekiwać, że media będą to za nich robiła. Oni naprawdę myślą, że media są wyroskiem ich mózgu i myślą, że te prywatne media istnieją, żeby ich ostrzegać, żeby zapewnić im bezpieczeństwo przez ostrzeganie ich. Skąd się to wzięło? Wiecie, urujenie jest ciekawą rzeczą, że media istnieją, żeby was ostrzec, żeby się wami zaopiekować. Jeżeli w to wierzycie, już jest po was, jesteście skończeni, może was nigdy tu nie było i jest to możliwe, może was nigdy tu nie było, nie mieliście czującej świadomości, Media są prywatne i korporacje, które są ich właścicielami, wszystkie należą do tej samej grupy, grup trójstronnych itd., tak Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, Rada Dotycząca Stosunków Zagranicznych, żeby kontrolować Waszym umysłem. Miliony umysłów są kontrolowane każdego dnia i to nie zaczęło się wczoraj, dzieje się już przez długi czas. Konsolidacja myśli przez konsolidację mediów. Brzeżyński mówił o tym, że ludzie nie będą w stanie rozumować o wiadomościach z poprzedniego dnia, chyba że będą cytować te wiadomości, bo wiadomości zaopatrują ich w tematy do rozmowy. Większość może być kłamstwem, nie ma znaczenia, wiadomości nie muszą być prawdą, nigdy nie musiały. I Brzeżyński też powiedział, tak jak inni w jego poszczególnej klasie kierowników świata, że publika nie będzie w stanie rozumować za siebie, że będą oczekiwać, że media będą rozumować za nich. I ja już myślę, że tak jest. I dodajcie do mediów swój telefon komórkowy i internet i całą resztę i wy myślicie, wy myślicie że sami podejmujecie decyzje, tak? Myślicie, że to co przechodzi wam ta myśl, żeby pochłonąć wasz dzień, myślicie, że wy wybieracie te myśli. Czy naprawdę tak myślicie? Przez lata przerabiałem temat prywatnych organizacji i organizacji, organizacji pozarządowych, wiele z których były założone prywatnie przez fundacje i następnie dostawały pieniądze od podatników, żeby się utrzymać. Teraz wy nie głosujecie na tych gości, żeby zarządzali ży waszym życiem, ale oni dokładnie to robią, planują przyszłość, badają was, znajdują sposoby jak wykorzystać usługi społeczne, żeby wami manipulować, kontrolować wam, was i wam dyrygować. Dziś będę o tym mówił także. To wszystko, wszystko już tu jest, i kiedy głosujecie na kogoś nowego nadal tu będzie. Tak jak dobrze naoliwiona maszyna, cichutko się sunie po swojej wyznaczonej ścieżce bez troska o to kto wy myślicie, że was z tego wybawi I mówię o wszystkich krajach. To jest globalne, to jest globalne ale jest wszędzie, absolutnie, wsz absolutnie wszędzie i nigdy się nie zatrzymuje. Mówiłem na przykład o grupie z Anglii, która nazywa się Common Purpose, prywatna organizacja, kompletnie przeplatana z połączeniem i trwałą kontrolą przez Parlament Europejski wszystkich krajów Europy którzy wybierają i kształtują, używając pieniądze podatników taka propost, ta prywatna organizacja używa pieniądze podatników i kształtuje a, młodych przyszłych liderów, którzy oni zadecydowali, że będą poprawnymi liderami we wszystkich dziedzinach akademickich, od wczes, wczesnego szkolenia, przez wszystko, aż do Parlamentu, Parlamentu Europejskiego. Oni wszystkich wybierają i kształtują, żeby upewnić się, że wszyscy będą mieć tu samą indoktrynację i te same kwalifikacje. Nie ma tu żadnej prawdziwej różnorodności. Wasi panowie wybrali liderów, którzy wprowadzą poprawne programy, które kazali im wprowadzić ale wy nie głosujecie na te organizacje, które ich wybierają, ich kształtują. Wy za to wszystko płacicie. To jest niesamowite, prawda? Zaszło to dalej niż w systemie sowieckim, gdzie mieliście członków numer 1, 2 lub 3 z Politbiuro, na których mogliście głosować. Także Politbiuro zawsze było przy władzy, ale teraz oni aktualnie, aktualnie kształtują dzieci, które będą pracować w Politbiuro. tylko nie Nazywają polityburo, żeby upewnić się, że agenda nigdy się nie zmieni, bo zawsze będzie wprowadzona przez ekspertów na górze. Także, jaki wybór macie w życiu? Teraz muszę tu wtrącić, zanim zapomnę. Wspominałem wcześniej, że Yahoo, ci, którzy serwują niektóre z moich stron internetowych. Wprowadzili zmiany i teraz mają dział, który mieści się w Indii, przynajmniej tak myślę, bo kobiety, z którymi rozmawiałem zawsze są w Indii i spędzam cały weekend na telefonie, żeby pozwolili mi załadować audycję na stronę, bo zwalniają moje łączenie internetowe. Na pewno, na pewno zwaniają i nie powinienem być na telefonie przez 12 godzin każde, w każdą niedzielę z Indią. Także jeżeli będziecie mieć problemy z moją stroną w ten weekend, wejdźcie na inne strony, które mam. Alan Watt, cutting through the matrix .ca. także Alan Watt, sentinel .eu i caringthrough.engkness.com i n, -n -s -s -s -y -k -c -o -my. i tam znajdziecie moją audycję, jeżeli będą jakieś problemy i miejcie oczy otwarte na przyszłe zmiany. Wracając do tematu zaplanowanej przyszłości, dla mnie jest to niesamowite. Wspominałem wcześniej, że wiele z dzisiejszych multimilionerów lub miliarderów dowiecie się, że zarabiał pieniądze na podatnikach bo wprowadzają podatników pod partnerstwa publiczno-prywatne i to jest prosto z technokracji, którą omawiałem w wielu audycjach w przeszłości. Wejdźcie do sekcji archiwum na mojej stronie. Dałem na ten temat za dużo rozmów, żeby teraz wszystko powtarzać, ale faktem jest, że tak miała wyglądać przyszłość i jest już tak przez długi czas, gdzie my płacimy za założenie fabryk i za założenie dróg i wszystkiego innego i za utrzymanie, a prywatne kompanie zbierają cały zysk. To niezły układ i za to chwalę naprawdę dzisiejszych multimilionerów. Tak samo jak z tym całym głupstwem samochodów elektrycznych, Ontario się zgodził, gdzie dosłownie będziemy pomagać w zakładaniu fabryk, nie wiem ile będą za to płacić, może za wszystko, nie mam pojęcia, ale faktem jest, że będą płacić klientom, żeby kupywali te samochody przez danie im ogromnych, ogromnych zniżek, które będą pokryte przez podatników, znowu. Nieźle, nie co? Nieźle, kiedy możesz wprowadzić polisę, która zmusza ludzi do używania samochodów elektrycznych i kiedy masz naczelnych prowincji, prowincje to tak jak Stany gruntowo, którzy każą ludziom je kupować i wypróbować te samochody. Także jest gwarantowane, że twój produkt będzie kupywany i chociaż większość ludzi nie byłoby na to stać, ci, którzy spróbują, dostaną dużą zniżkę, która będzie pokryta przez podatników. To niezły układ dla prywatnych przedsiębiorstw, co? Niezły. I większość rzeczy dzisiaj, się, dzisiaj tak pracuje, wiecie, Większość rzeczy tak pracuje. Kompletne małżeństwo między stanem, rządem i korporacjami. Kiedyś nazywali to faszyzmem. Lewica nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ robi dokładnie to samo, co tak zwana prawica. Bo widzicie, nie ma żadnych prawdziwych stron. Jest tylko znowu ciało ptaka za tarczą. Widzicie. I... Tak dzisiaj działa świat i jesteśmy dobrze szkoleni, żeby się z tym wszystkim zgadzać i rozpraszani, żeby się zgadzać I jesteśmy uczeni też w pewnym sensie, że to nie nasza sprawa i że rzeczy po prostu tak się dzieją, więc nie, nie dzieją się tak same z siebie, są planowane przez duże korporacje w porozumieniu z waszym rządem i nikt nie jest odpowiedzialny dla was, dla podatników dla lub dla obywateli. Kiedyś słyszeliśmy określenie odpowiedzialny rząd, że są zobowiązani dla ludzi, którzy na nich głosowali, czyli dla obywateli. Skąd to się wzięło, ten mit, skąd pochodzi? Bo przez całe swoje życie nie widziałem, żeby rząd był odpowiedzialny dla obywateli za cokolwiek. Teraz tu mam parę rzeczy, które łączą się z następnym tematem. I znowu to prywatne organizacje, tak samo jak Grupa Bilderberg lub Rada dotycząca stosunków zagranicznych, która jest amerykańskim oddziałem Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, oddział, który kieruje całą Europę, Europejski Oddział Spraw Międzynarodowych. To wszystko są prywatne organizacje. Tak, i wiele Waszych polityków należy do nich. Także, czy głosujecie na prywatne organizacje, żeby zarządzały Waszym światem? Oczywiście, że tak. Ale tu mam jedną, o której nigdy nie słyszeliście. Nazywa się PISA. P -I -A. Ta organizacja najwyraźniej jest programem dla międzynarodowej oceny uczniów PISA. Jest badaniem światowym przeprowadzonym przez Organizację współpracy, go, współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ta została założona w latach 40., zdaje mi się, ta poszczególna OECD, rzekomo, żeby pomóc krajom podnieść się po wojnach i tak dalej, po II wojnie światowej. Nigdy nie przestali i pracują z IMF i z Bankiem Światowym, w innych słowach, z waszymi podatkami z całego świata. I to prywatna organizacja, pamiętajcie, ale też pracują w obszarze indoktrynacji uczniów, żeby stworzyć społeczeństwo, jakie sobie chcą. Wszystko jest upolitycznione, także mają Międzynarodowy Program Oceny Uczniów który pracuje dla OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w krajach członkowskich i nieczłonkowskich, gdzie badają osiągnięcia 15-letnich uczniów w matematyce, nauce i czytaniu. Po raz pierwszy wykonane w roku 2000 i następnie powtarzane co trzy lata. Także tłumacie, kraje za to płacą przez pieniądze pożyczone od IMF i teraz chcę upewnić się, że wszyscy będą mieli takie same poglądy i myśli na tym, na tym łagodnym świecie, tym dobrze kontrolowanym świecie, bo o to chodzi. Zapomnijcie o matematyce i reszcie. Czy myślicie, że wszystkie kraje na całym, świecie, na całym świecie nie słyszały o matematyce i sami nie sprawdzali? Oczywiście, że tak. Ma to do czynienia podstawowo z tworzeniem pewnej osobowości, globalnej osobowości, globalnego dobra i zła, globalnych poglądów, wszystko takie same, wszystko ujednolicone, ujednolicone, ujednolicone. Na tym to wszystko polega. Pisze, aż do lat 90. niewiele krajów europejskich używało badań krajowych w szkołach. W latach... 90. 10 krajów, regionów to ONZ wprowadziło znormalizowane kryteria i od wczesnych lat 2000 10 kolejnych się przyłączyło. W roku 2009 tylko pięć systemów edukacyjnych nie miało narodowych ocen studentów. Wpływ tych międzynarodowych, znormalizowanych ocen w zakresie polityki wykształcenia jest znaczący, jeśli chodzi o tworzenie nowej wiedzy, nowej wiedzy, zmian w polityce oceny i większego wpływu na krajową politykę edukacyjną, ale tak jak mówiłem, dowiecie się, że ma to do czynienia z waszymi poglądami i opiniami także, przebrane pod płaszczykiem edukacji. Wszystko na tym polega. Szkolnictwo przez całe moje życie było niczym poza polityką inżynierii społecznej, przez maniaków kontroli. Zawsze tak było w moim życiu. I... I jeszcze więcej powiem na ten temat, zanim skończę, ale tutaj mam ten, który mówi o umiejętnościach miękkich, pisze, jeżeli umiejętności miękkie liczą się, to powinniśmy spróbować je zmierzyć w w 2018 PISA, organizacja, którą wymieniałem, PISA będzie reportowała w, w nowej domenie pod tytułem Kompetencja Globalna. Test będzie mierzył umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego, jak i międzykulturowe zrozumienie globalnych zagadnień. To prawdziwa masa tego uzbrojonego systemu, ta ostatnia część. Za pomocą kwestionariuszy będzie także badał postawy uczniów, aby ocenić ich otwartość wobec ludzi z innych kultur, poszanowanie odmienności kulturalnych, globalnego umysłu i odpowiedzialności. Widzicie to, żeby stworzyć obywatela globalnego. O to tu chodzi. W 2015 PISA testowała kolejną innowacyjną domenę rozwiązanie problemów przez współpracę i patrząc w przyszłość, ma ambitny program na radzenie sobie z nowymi możliwościami, z tymi związanymi. Siedząc obok ustalonych przedmiotów czytania, matematyki i nauki, PISA sygnalizuje do świata, że w dodatku do nauki opartej na dyscyplinie inne możliwości również się liczą. W słowach Andreesa Studejciera zapewnienie, że wszyscy ludzie mają solidne podstawy wiedzy i umiejętności musi być głównym celem programu edukacyjnego po roku 2015. Nie chodzi przede wszystkim o zapewnienie większej liczby osób z większą liczbą lat nauki. Faktycznie to jest tylko pierwszy krok. Tu, cho tu chodzi im o kształcenie przez całe życie. Lewica i komuniści pchali to w latach 40., gdzie będziecie aktualizowani nową politycznie poprawną kulturą przez całe swoje życie. O to tu chodzi. Będziecie politycznie poprawni o wszystkim. Ci z góry będą dyktować, jak będziecie myśleć, o, o co będziecie mówić, o czym nie będziecie mogli mówić. Pisze, bardziej krytycznie chodzi o upewnienie się, że e, osoby nabędą solidne podstawy wiedzy w kluczowych dziedzinach, nabędą twórcze, krytyczne myślenie i umiejętności współpracy i zbudują atrybuty charakteru takie jak rozważność, ciekawość, odwagę i odporność. Innymi słowami, czytanie, matematyka, nauka, historia, plastyka i muzyka i tak dalej są tylko pierwszym krokiem w skomplikowanym świecie. Widzicie, to tylko chodzi, żeby Was okłamać, żebyście myśleli, że chodzi tu o edukację. Są potrzebne, ale niewystarczające dla tych, którzy uczą się, żyją i pracują w tych wymagających, szybko poruszających się czasach, w których sztuczna inteligencja, masowa migracja, wzrost nietolerancji religijnej i globalizacja są tylko niektórymi rzeczywistymi problemami świata, przed którymi stoimy. Na całym świecie Pizę zarówno czczą, jak się jej boją, więc jeśli podawać Ci się kierunek, w którym idzie w odniesieniu do oceny uczniów jesteś szczęśliwy, ale jeżeli nie, to możesz się martwić, że zapoczątkuje sposoby pracy, z którymi się nie zgadzasz. Wiele osób, i ja jestem jedną z nich, witają rozwój taki jak nowa globalna domiana kompetencji Pizy ale inni nie. I tak dalej, i tak dalej. To z artykułu, z, y, który czytam. I wywieszę go wieczorem dla tych, którzy chcą przeczytać. Rozumiecie, nas cały czas manipulują. Jest dosyć źle, kiedy myślicie, że was zabawiają, kiedy jesteście kompletnie indoktrynowani rzeczami, których nigdy nie powinniście wpuścić do, do głowy w ogóle, bo są uzbrojone. Te rzeczy są... Wprowadzane przez behawiorystów i psychologów i neurobiologów, którzy pracują na częściach filmów i podobnie, żeby wprowadzić do Waszego umysłu poglądy i opinie połączone z widokami i emocjami, tak żebyście ich nigdy nie zapomnieli, żeby upewnić się, że będziecie mieć poprawny punkt widzenia na jakiś temat. Poprawną reakcję, jaką chcą, żebyście mieli, lub nawet poprawne wyrzuty sumienia związane z jakimkolwiek tematem. Tak jest to załatwiane dla tych, którzy nie rozumieją, o czym mówię w tej chwili. Wspominałem wcześniej, że umysł nie ma zapory sieciowej. Dlaczego chcecie spędzać większość czasu wchłaniając i ściągając truciznę? Daję wam wątek, jakieś opowieści i to tylko zaczepka. Reszta to czysta indoktrynacja. Pamiętajcie też, że mówią o miękkich umiejętnościach. Widzicie, wy jesteście sprzętem i widzą was w taki sam sposób, jak sprzęt komputerowy, do którego wgrywają miękkie umiejętności, żeby was przeprogramować. I niestety pozwolicie im, pozwolicie, żeby zrobili to z wami. Czy zdajecie sobie sprawę, jak zdumiewająco niesamowite jest urodzić się na tym świecie? Jest tyle piękna w naturze i tak dalej. I rzeczy Was zadziwia, zadziwiają, do, te dookoła Was. I natychmiast pojawiały się ci goście, którzy od razu chcą odebrać Wam mózg i go zaprogramować na swoją korzyść. Okradając Was z Waszego naturalnego prawa istnienia na tym świecie. Jako osoba myśląca thinking and reasoning. i rozumiewająca, jednostka, która rozumie. Maniacy kontroli zawsze się tym zajmowali. Zawsze. I nigdy nie było czasu, który dzisiaj ma pomoc od technologii, Czy już prawie dotarli do końca, dla większości ludzi już dotarli, większość ludzi połknęło kool jak to się mówi, poknęli haczyk, wpadli w pułapkę na myszy, bo chcieli sera i razem z serem mają coraz mniej praw i coraz mniej, powoli zrzekają się ich wszystkich aż są uzależnieni od systemu, który ich zniewolił. Czy to jest wolność? Znowu, jeżeli, jeżeli bycie świadomym jest ciężarem, to oddajcie im, zależy od Was. Teraz wspominałem organizacje, które pracują przez wasze, Wasz rząd i zarządzają Waszym systemem, systemem edukacyjnym i jak rządy są połączone z tymi prywatnymi organizacjami, żeby kontrolować umysł wszystkich ludzi. I jedna z tych organizacji nazywa się GERFEC. Gerfeg. znowu znajdziecie o niej informacje w sekcji archiwum na cuttingthroughtematrix.com i .ca i tak dalej. I ustawa GERFEC, czyli getting it right for every child, bo Szkocja została wybrana. Aktualnie francuski prezydent w tamtym czasie, który nadzorował nad tym wszystkim, to on wybrał Szkocję, żeby zbadać ten program socjalistyczny, żeby kontrolować umysły społeczeństwa przez wychowywanie dzieci i testowanie ich prawie co miesiąc, od dzieciństwa, młodszych niż dwa latka, przez, przez adwokata. Rządowego adwokata, tak go nazywali, który miał, miałby wstęp do domów, żeby przetestować dziecko, żeby zobaczyć, jakie ma umiejętności i nastawienia i wszystko inne. Niesamowicie, niesamowicie napastnicze. I ten fałszywy rząd szkocki przepchał to. I tu mamy następny krok, widzicie. Mówiłem o tym lata temu, następną rzeczą jaką chcą, bo ja czytałem ich wszystkie różne badania z ONZ przez lata i lata ich wszystkie książki i podobne i oni chcą, żeby wszyscy byli badani przez psychologów, przynajmniej raz w roku i prawdopodobnie każdego miesiąca, dorośli również. Także tłumacie, macie pisze, co to dochodzi za wzgórza. po imieniu tu najwyraźniej wyrostek GERFEC, getting it right for every child, bezprawna odpowiedź rządu szkockiego do wszystkich kwestii dotyczących dzieci od poczęcia do dorosłości. Ten nowy program rozszerza pojęcie dalej, także co to jest GERFIA i na kim będzie miał wpływ, getting it right for every adult i pisze. To wydarzenie zgromadzi siły z całej Państwowej Służby Zdrowia Highlands. Znowu, oni zawsze wykorzystują konstrukty społeczne, widzicie, rzeczy, za które płacicie przez podatki, te biurokracje. Państwowej Służby Zdrowia Highlands na ramie praktyki na dorosłych. Co to jest rama praktyki na dorosłych? Będą praktykować na dorosłych? Getting it right for every adult, graphia, i rolę lead professional. Pod koniec dnia będzie uzgodniony model praktyki dla dorosłych, dla Państwowej Służby Zdrowia Highlands, żeby go wprowadzić, wypróbować i udoskonalić w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Czy rozumiecie, że zajęło to Lata, żeby to wszystko zaplanować, zanim dali wam pierwszą część Getting a Right for Every Child, i pisze, przeznaczonymi uczestnikami są AHEPA, nie wiem co to znaczy, może Adult Home Provider, AHEPA SW, pracownik opieki społecznej i naczelne pielęgniarki razem z kierownikami zaangażowanymi w wspieraniu, zarządzaniu lub pracowaniu w zintegrowanych zespołach powiatowych. I w planie mają przemówienia pod tytułem, co działa dobrze i wnioski wyciągnięte przez Billa Aleksandra, to wszyscy ludzie, którzy biorą w tym udział i dają swoje malutkie przemówienia i całą resztę, także um, te rzeczy były załatwione przez lata temu, ponieważ oni chcą mieć bardzo szczegółowy wizerunek, jakim będzie człowiek dorosły w przyszłości, którego oni wprowadzą przez indoktrynację i pewnie będą was wysyłać na korekcję, jeżeli nie będziecie wystarczająco Politycznie poprawni. Pisze, natychmiast widoczne jest, że to jest potomstwo podejścia Gerfek do dziecka i rodziny, za postołem GERFEC Billem Aleksandrem, który da przemówienie otwar otwarcia. Ale jaki jest plan? Na czym ten nowy program polega? Mamy tylko kilka wskazówek w chwili obecnej. Program platożowy był wprowadzony od 2012 do 2014 w Dumfries i Galloway w Szkocji. Nazywał się stawiać siebie na pierwszym miejscu. Tak, ale gdzie? Niektóre fragmenty informacji ujawniły się w opublikowanych minutach. I pisze robienie dobra dla osób starszych. Widzicie, wszyscy będą zarządzani, wszyscy, każda grupa wiekowa. Wy żyjecie w ścieżkach, jeżeli jeszcze się nie kapnęliście, w systemach, nazywają je ścieżkami. Od dwóch do dziesięciu lat, od dziesięciu do piętnastu, od piętnastu do 20, dwudziestu. Do 20. Wszyscy jesteście wprowadzani na różne ścieżki, gdzie jesteście badani, trącani, szturchani i pchani, żeby zgodzić się z tymi zaplanowanymi ścieżkami, aż do śmierci. Wszystko zarządzane przez rząd, od narodzin do śmierci, zarządzane przez rząd. I pisze, Graham Abrams dostarczy aktualizację informując, że trudno było się zgodzić. Jakie są wskaźniki dobrobytu dla osób starszych? O dobrobycie już wspominałem w audycjach lata temu, kiedy pierwszy raz wyszli z tą nazwą. To może zająć trochę czasu. Gea także sprawdza czy jego zespół ma umiejętności, żeby niektórym to przypisać. Stwierdzono, że pojedynczy punkt kontaktu dla osób starszych, tak jak w przypadku modelu GERFEC byłby, byłby bardzo korzystny. Także określenie do, dobrostanu może zająć trochę czasu. To nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę, że jeden z czołowych zwolenników dobrostanu określił go w ten sposób. Dobrostan nie jest plażą, na którą idziesz leżeć. Jest to rodzaj dynamicznego tańca, w którym cały czas jest ruch. I rzeczywiście to funkcjonalność tego ruchu w rzeczywistości jest prawdziwym poziomem dobrostanu. Pojedynczym punktem kontaktu jest wskazana osoba, w ustawie GERFECT. Innymi słowami, macie urzędnika, który jest wysyłany przez rząd i on gruntowo obserwuje, wa obserwuje was przez całe wasze życie, ta wskazana osoba. Dowiedzieliśmy się podczas kampanii, nie dla wskazanej osoby że ważną kwestią jest punkt kontaktu dla kogo, czy jest to sposób na zapewnienie lepszej jakości usług oraz komunikacji, żeby lepiej zapewnić opiekę wybraną przez pacjenta, czy też, jak to miało miejsce w przypadku wskazanej osoby, pojedynczy punkt kontaktu dla państwa, a nie dla jednostki. Faktycznie chodzi tu o to, żeby państwo mogło decydować, czy bardziej im się opłaca, żeby wepchać was do domu starców i zabrać wam emeryturę, zamiast pozwolić wam żyć samodzielnie, na co macie ochotę. I znowu, jeżeli wszyscy zostaniecie wypchani do tego samego domu starców, wtedy będzie potrzebny tylko jeden piec zimą. Nie będziecie musieli się ogrzewać oddzielnie, wydalając to, ten okropny węgiel i dlatego potrzebujecie podatki od węgla i podobnie. Nie mogą na to pozwolić. To jest kompletne zarządzanie ludzi, kompletne zarządzanie. I oni też mają prawo, żeby zadecydować, że jeżeli jesteś, jesteś stary, to w ogóle nie powinieneś mieć żadnych praw. Jesteś dzieckiem, niedołężnym starym dzieckiem. To jest intencja tego wszystkiego. Tak naprawdę wypowiadają się o ludziach. I to jest tego intencja, żeby zabrać wam prawo, żeby żyć jak wam się podoba. Niesamowite, że wybrali na, na to Szkocję. W Anglii i w innych miejscach jest to samo, tylko oczywiście mają inne nazwy. I ONZ też jest w to zaangażowane naturalnie i pisze, GA radził, że poprawnym terminem powinno być getting it right for every adult. Zakres stosowania zaczął się i GA radził, że będzie potrzeba 25 tysięcy funtów, aby wypuścić zasób pracy soc soc socjalnej przez okres do 6 miesięcy, żeby opracować koncepcję, a także żeby uwolnić do 5 tysięcy funtów do zasobów do wsparcia pracy jednostek, takich jak koszty za zakwaterowania i podróży itd. Tak Także tu macie, oczywiście, używają podatki do sondażu programu, który zabierze coraz więcej was od Was spraw, od wszystkich. Państwo jest Bogiem, państwo zarządza Wami, pisze. Finansowanie zostało uzgodnione pod warunkiem, że ten projekt będzie przedstawiał model, który będzie śledził wskaźniki scenarii. Jest tu link do scenarii, także możecie poczytać, na czym polega. I mówił o dobrostanie i wskaźnikach scenarii, i o poprawnym nastawieniu, jakie nadzorcy żądają, że musicie mieć. I te same punkty widzenia, jakie Was indoktrynują, bezpieczny, zdrowy, aktywny, pielęgnowany, odpowiedzialny i tak dalej. Tak więc po upływie jednego miesiąca, kiedy trudności w określeniu dobrostanu zostały uznane, wskaźniki Shinaris zostały przyjęte prosto z GERFEC i to było warunkiem finansowania. Innymi słowami, dyktak rządu szkockiego. To w kontekście, w którym Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii w swoim wyroku w sprawie osoby wskazującej popatrzył szczególnie na Dobrostan i scenarii. ich wniosek był potępiający, ale pchają to bez względu, prawda? Ci wielcy, wielcy socjaliści i chodzi mi o socjalistów, większość ludzi na dole myśli, że w socjalizmie chodzi o dostanie czegoś z powrotem za wszystkie pieniądze, które są z was zdzierane przez podatki, żebyście mogli żyć lepiej. Nie, socjalizm polega na kompletnej kontroli. Ale wiecie, że wszystkie strony używają socjalizmu dla kontroli, bo oni wszyscy chcą tą samą kontrolę nad całym bydłem. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Teraz, tak jak z wszystkimi tymi maniakami kontroli, Cały czas wymyślają nowe sposoby zarządzania wami. Jacy macie być i jak macie żyć, gdzie macie pracować, rzeczy tym podobne. Także tu macie i pisze, tu też chodzi o zmiany, żeby wszystko im się bardziej opłacało, innymi słowami ograniczenie usług i tym podobne. I tworzenie was bardziej szczęśliwym w tym samym czasie. Dobrostan. Wspominałem wcześniej, że możecie mieć bardzo wysoką ocenę w dobrostanie, mieszkając w kompletnej nędzy, ale skoro odbiło wam może przez mróz i hipotermię, że macie halucynacje, myślicie, że powodzi wam się dobrze, także to będzie zapisane jako: on umiera i, i z głodu, i z zimna, ale idzie mu dobrze. To jest To jest dobrostan. To horror. It's, it's a horror show. To horror. It's a horror. Nie mogę uwierzyć, że rządy to przepychają. To niesamowite. Ci maniacy kont kontroli. Ale pisze tu, musimy znaleźć nowe sposoby, żeby szybko nabierać tempo i zaoszczędzić tempo zmian. To jest bardzo ważne taka propos, tempo zmian. To samo znajdziecie w kulturze, gdzie wszystko się coraz szybciej zmienia. Pisze, musimy tego dokonać przez wyobrażenie sposobów na wprowadzenie, zwiększenie i rozwijanie zmian w skomplikowanych systemach, które przekraczają granice organizacji, organizacyjne i zawodowe. To jest pilne i radykalne podejmowanie trudnych decyzji i pisze, że mogą one zawierać zmiany w procedurach klinicznych, w szpitalach i innych, leczenie, może to w ogóle wyrzucą przez okno, jeżeli uznają, że jesteście za starzy ze względu na nowe dowody lub stosowanie progów, to następne określenie, stosowanie progów, reducj, redukcja usług, tu bardziej na tym to wszystko polega, lub zmiana, która jest lub może być kontrowersyjna. Zamiast Was leczyć, to dadzą Wam tabletki, na eutynazję, tak jak to robią w Kanadzie. Ale tak, wprowadzają tu kompletny system kontroli społecznej. I, społecznej. I pamiętajcie, i, mówię tu o 20 latach i wyżej, do końca waszego życia, a przedtem będziecie mieć GERFEC do lat 20 lub podobnie. Wywierzę ten artykuł napisany przez UK Column i sami możecie je przeczytać. Także artykuł tutaj o podatkach od węgla, które Wasi mistrzowie chcą, bo stworzy to niesamowitą kontrolę. Nie wspominając nawet, że ta cała kasa za nic stworzy dużo nowych miliarderów, bo nie będzie pytań, gdzie pieniądze idą. Elon Musk podsunął pomysł na podatki od węgla do Donalda Trumpa, powiedział urzędnik. Założyciel Tesla Motors, Elon Musk, Kładzie nacisk na administrację Trumpa, żeby zaadoptowała podatek od emisji dwutlenku węgla, podnosząc kwestię bezpośrednio z prezydentem Donaldem Trumpem i amerykańskimi liderami biznesu na spotkaniu dotyczącym produkcji w Białym Domu w poniedziałek. Starszy urzędnik Białego Domu powiedział, że Musk dał pomysł na podatki od węgla podczas spotkania, ale nie dostał żadnego poparcia lub tylko bardzo małe od kadry kierowniczej w Białym Domu, sygnalizują, sygnalizując, że konserwatywna orbita polityczna Trumpa pozostaje chłodna w tej sprawie. Musk także CEO SpaceX, także publicznie wspierał Trumpa, kandydata na sekretarza stanu Rexa Tillersona, podczas dyrektorstwa naczelnego w Exxon Tillerson e, przyznał, że klimat się zmienia. O tym też dałem dużo przemówień e, wcześniej. Wszystkie duże korporacje, wszystkie duże korporacje chciały podatki od węgla, bo oni aktualnie mają z tego zysk przez handel kredytami w, e, od węgla, które dostają za darmo od podatników. My dajemy im miliony, żeby zaczęli handel, tak samo jak w Europie. Tak czy owak, oni się na to wszystko zgadzają, bo będzie więcej kontroli i oni za to płacić nie będą. I opisał podatki od węgla jako najbardziej skuteczne środki osadzenia kosztów węgla w decyzjach gospodarczych od firm naftowych do konsumentów. Więc konsumenci bez, będą za to wszystko płacić, widzicie. To głupoty, to wszystko głupoty. Exxon lobową na kapitału na e, dochodowo-neutralne podatki od węgla, aby zajęły miejsce całej tablicy przepisów dotyczących środowiska, które podnoszą koszta paliw kopalnych. Podatki od węgla mogą zostać nałożone na ropę, gaz i koks lub na benzynę lub rachunki energetyczne, energetyczne właścicieli domów, tak jak w Anglii. Aby było to dochodowo neutralne i unikało nadmiernych obciążeń na biednych i tutaj macie a, prawdziwe oszustwo. Jak was naprawdę obskubią? Dochód z podatków węglowych może zostać zwrócony do podatników, prawdopodobnie poprzez okresowe dywidendy W ten sposób oni zawsze, kiedy naprawdę planują was obrabować, tak was oszukują. Może jakoś tam ilość dostaniecie z powrotem i cały czas się zmienia, kiedy dostaniecie z powrotem. Tak samo jak wa w Kanadzie, który wszedł przez GST, a następnie był zmieniony w zharmonizowany podatek od sprzedaży. Mówię, mówię wam, znają was tak dobrze, dostaniemy coś z powrotem przecież. Kwestia dzieli przemysł naftowy z kilkoma innymi dużymi przedsiębiorstwami, które także popierają podatek węglowy, mimo że jest zwalczany przez wielu niezależnych producentów, którzy nie mają działań rurociągów i rafinacji. Widzicie ten cały biznes i układy i bójki wewnętrzne i mali chłopcy, którzy są wyrzucani przez duże monopole, co? Chociaż podatek węglowy od dawna jest preferowany przez niektórych ekonomistów jako najbardziej prosty sposób na umieszczenie koszta na dwutlenku węgla, to nie ma nic do tego. Nawet jeżeli, ci chłopci sami powiedzieli, nawet jeżeli te całe oszustwo globalnego ocieplenia lub ochłodzenia lub cokolwiek wymyślą w imieniu węgla, nawet jeżeli to wszystko jest fałszywe, będą mogli wykorzystać te pieniądze dookoła świata dla tak zwanych biednych. Głupoty. Nie mają żadnych zamiarów, żeby pomagać żadnym biednym na świecie. Są w, zamieszani w te głupoty przez bardzo długi czas. Jedyne co chcą to tanich, tanich robotników i my budujemy im korporacje, nowe fabryki dookoła świata. Nieźle, co? Tak czy owak, to są głupoty, którymi nas karmią, prawda? Teraz mamy następny artykuł. Podatki węglowe nie zrobią lidera z Kanady, jeżeli nikt się nie przyłączy. Cały pomysł polega, żeby wszyscy się przyłączyli. Witamy w roku 2017, rok podatku węglowego, chód w środku zimy, który zapoczątkował za nowy rok w Kanadzie jest stosownym symbolem ponurych perspektyw, którym stawiamy czoło pod naszego kraju planami związanymi z klimatem. Ten autor pisze, kiedy napisałam artykuł pod tytułem Kanada może być neutralna pod względem emizji, to dlaczego trzymamy to w sekrecie? Parę miesięcy temu w gazecie National Post twierdziłam, że kanadyjscy liderzy ustawili nas na niepowodzenie, odmawiając, żeby naukowo zmierzyć i żądać e, nasz sprawiedliwy udział w globalnej absorpcji CO2. Aktualnie lata temu czytałem artykuł, kiedy to oszustwo się już zaczęło, gdzie ONZ i IPCC powiedzieli, że Kanada, Powiecie, ludzie myśleli, że my nic nie będziemy płacić, bo mamy tak dużo drzew w Kanadzie, obszerny lasy widzicie, a IPCC i ONZ powiedzieli, że to nie są prawidłowe drzewa, bo tak jak wiecie, drzewa pochłaniają dwutlenek węgla i wypuszczają tlen. Także to jest Kant. Kant to jest program społeczny. Żeby ograbić ludzi z pieniędzy, które będą wysyłane po świecie prosto do kieszeni korporacji, na fabryki i podobne. O to chodzi. Nie ma nic do czynienia z dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla jest gazem śladowym. Gazem śladowym, który jest potrzebny. To jest gaz śladowy. I jest niewidzialny dla tych, którzy nie wiedzą o tym. Teraz tu jest artykuł, wspominałem w tamtym tygodniu, jak coraz więcej ludzi będzie umierało zimą, bo nie stać ich na ogrzewanie i to jest ścieżka, do której socjalizm zawsze was przyprowadzi. Socjalizm zawsze kończy się na horrorze biurokratów, którzy rozkazują ludziom i następnie wpadają w szał, kiedy się z nimi nie zgadzacie, nie chcecie lub nie możecie się ich słuchać. Do tego was prowadzi. I świat jest socjalistyczny. Nie dbam, do której partii myślicie, że należycie. Wszystkie są socjalistyczne dzisiaj. To jest w Anglii. Plan warty 100 tysięcy funtów, żeby utrzymać ciepłe domy w tej zimy, bo na dzień dzisiejszy tysiące umiera w Anglii jest zimna. W XXI wieku tysiące umiera i ludzie akceptują to w Anglii. W własnych domach, bo nie stać na ogrzewanie, pisze. Wrażliwi mieszkańcy są oferowani wsparcie, aby zachować ogrzane domy tej zimy pod programem rady wycenionym, wycenionym na 100 tysięcy funtów. To jest jednego miejsca w Anglii. Rada Miejska Stoke and Trent ponownie dokonuje inwestycje w planie ciepłe domy, zdrowi ludzie. Czy możecie sobie wyobrazić, że wypuszczają to w XXI wieku? Ciepłe domy, zdrowi ludzie? Którego celem jest zmniejszenie zgonów i chorób z powodu mrozów. Rada i jej partnerzy łącznie z Bitcode, the AGUK i CAB zapewniają ludziom porady, w jaki sposób mogą poprawić sprawność cieplną domów i dostęp do wsparcia finansowego. Dlaczego oni nie wymarzą tych wszystkich przepisów, sprowadzą z powrotem koks na litość boską, zniżą ceny, żeby był dostępny i pozwolą tym ludziom samym się ogrzewać, wtedy będą zdrowi? I pisze, program, który jest obecnie w czwartym roku, będzie obejmować sesje doradcze dla grup społecznych, wizyty domowe, żeby zbadać zużycie paliwa. Także zmarnują pieniądze na te głupoty. Pomóc jak zarządzać paliwem. Jak można zarządzać, jeżeli już marzną, a używają najmniej jak mogą. Serwisować brojlery i naprawiać grzejniki. Darmowe alarmy na tlenek węgla będą również wyposażone w domach w ramach tego programu. Na to idą wasze pieniądze do tych korporacji, bo oczywiście nie będzie nic za darmo, dadzą wam, ale będzie to opłacane przez podatników. Około 12,5% gospodarstw domowych w Trend doświadcza biedę dotyczącą paliwa, wyżej niż średnia krajowa, która jest w granicach 10,4%. To ohydne, ohydne. Ale Anglia została zmieniona w trzeci świat i taki jest plan dla większości Was, jeżeli jeszcze się nie kapnęliście. Gospodarstwo domowe jest uważane jako biedne w paliwie, jeżeli jego dochód spada poniżej oficjalnego progu ubóstwa, raz koszty ogrzewania są odjęte. Wysoki poziom biedy paliwa, oczywiście są opodatkowani do oporu, żeby płacić za te wszystkie projekty w innych krajach w imieniu wszystkich dużych korporacji pisze, wysoki poziom biedy paliwa w Stokan-Trend jest wynikiem wielu czynników, włącznie z, niskim, z niskimi dochodami i dużej ilości starszych, mniej wydajnych energetycznie właściwości w mieście, więc będą no musieli wprowadzić swoją wersję gierf tam i zacząć decydować, co zrobić ze starszymi ludźmi. Radny Randy Contek, członek kabinetu od mieszkania, społeczności i bardziej bezpiecznych miast, powiedział, ubóstwo energetyczne może mieć nie Negatywny wpływ na ludzi zdrowie. O, dlatego potrzebujemy specjalistów, co? Jeżeli nie stać Was, żeby się ogrzać, to szkodzi Wam to na zdrowie, tak? A także powodując znaczne trudności. I ten facet naprawdę wie, o czym mówi. I ważne jest, że walka z tym pozostaje jedną z władzy kluczowych priorytetów. Także z tego, co tutaj czytałem, zdaje się, że nic nie zmieni się dla przeciwnego człowieka. Program Ciepłe Domy Zdrowi Ludzie pomoże Radzie Miasta i jego partnerom w zmniejszeniu śmierci i choroby. Czy możecie uwierzyć w co tu pisze, żeby obniżyć śmierć i chorobę? Mają taką nadzieję. Z powodu zimnej powo e, pogody zapewniając wsparcie i poradę dla tych, którzy tego potrzebują. Wsparcie i porady, porady. I nazywają to biedą paliwa. Następnie tutaj też yy, Hrabstwo się i bieda paliwa. tym też wywieszą oczywiście. Kiedy, i jak, kiedy człowiek gospodarstwa domowego ma rozpoznany długotrwałą chorobę, taką jak układu sercowo-naczyniowego lub oddechowego i tak dalej, i tak dalej, jak może pomogą Wam przeżyć przez zimę, może nie, to jest niesamowite, niesamowite. I ostatni artykuł, który wywieszał jest o kamerach, które montują wszędzie, coraz więcej kamer jest montowanych wszędzie, na wszystkich mostach w Stanach i lotniskach, wszędzie. Bo widzicie, już oddaliście swoje prawo do prywatności przez używanie telefonów komórkowych i wszystkich swoich aplikacji. I także artykuł technologia rozpoznawania twarzy zastąpi paszporty w gruntowej zmianie w polityce bezpieczeństwa na australijskich lotniskach. Także macie. Papierowe karty pasażerskie zostaną zniesione w pierwszym na świecie systemie, który rząd ma nadzieję, że zobaczy 90% przyjazdów przetwarzanych automatycznie. Ale tak. To są wielkie projekty, które nasi menadżerowie, widzicie, mamy menadżerów ludzi, zawsze nami zarządzają i tworzą nowe formy zarządzania nami, bo widzicie, nie możemy mieć społeczeństwa, w którym ludzie mają jakieś pozostałe prawa, żeby sami decydowali, co chcą robić. Nie możemy, nie możemy na litość boską. Do tego mają profesjonalistów. Wy nie jesteście profesjonalistami. Czy możecie w to uwierzyć? Ale to się dzieje. I ludzie myślą, że mogą na kogoś głosować i wszystko się zmieni na lepsze. Tak jakbyście sami nie mieli osobistej odpowiedzialności za nic. Niekończące się dzieciństwo. Na tym polega socjalizm. Czy ma twarz, twarz faszyzmu czy komunizmu, to jedno i to samo. Ta sama światowa organizacja liderów, właścicieli świata, którzy sterują waszym życiem, będzie bardziej wydajne, ale na ich korzyść. Ode mnie, Alan Watt, z Ontario w Kanadzie, dobranoc i niech Wasz Bóg lub Bogowie idą z Wami.